Trzeci Polskiego Radia minęła północ, jest sobota 25 kwietnia. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Sześcioro prokuratorów z Katowic odwołanych prowadzili śledztwa, m.in. w sprawie kryptowalut oraz RARS. Rzecznik Praw Dziecka przygotowała projekt ustawy o ochronie najmłodszych przed przemocą. Do Łomży po raz pierwszy od 30 lat znów będzie można dojechać pociągiem. Prokurator generalny Waldemar Żurek zdecydował o odwołaniu sześciorga katowickich prokuratorów. To śledczy, którzy mieli prowadzić m.in. sprawy dotyczące kryptowalut i afery w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.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 Rzecznik Praw Dziecka Monika Horna-Cieślak przygotowała projekt ustawy o ochronie najmłodszych przed przemocą. Zakłada ona m.in. wprowadzenie obowiązkowych szkoleń dla pracowników socjalnych. Oprócz tego w każdym województwie powstałoby lokalne zespoły, które miałyby analizować zdarzenia, na skutek których małoletni poniósł śmierć albo poważnie ucierpiał. Justyna Podlewska, koordynatorka działu prawnego w fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, uważa, że są to konieczne i potrzebne zmiany. To, co jest bardzo ciekawe, to rzeczniczka wprowadza konieczność specjalistów pracujących z dzieckiem rozmowy z dzieckiem, czyli usłyszenia od dziecka, pewnych informacji o jego sytuacji i tutaj do tej pory mamy taką sytuację, że specjaliści wolą rozmawiać z dorosłymi albo wręcz boją się rozmawiać z dziećmi. Kluczowym jest, żeby specjaliści byli przeszkoleni i żeby czuli się pewni w tej rozmowie. Rzecznik Praw Dziecka nie ma inicjatywy ustawodawczej. W związku z tym projekt został skierowany do wszystkich podmiotów w kraju, które ją posiadają, w tym do prezydenta Ministerstw i Partii Politycznych. Już w czerwcu z Łomży pojadą pierwsze po 30 latach pociągi pasażerskie. Potwierdził to podczas konferencji w mieście wiceminister infrastruktury Piotr Małebszak. Pierwszy skład wyruszy 14 czerwca o 5.39. Za 7 tygodni pojadą do Białego Stoku, pojadą do Ostrołęki, pojadą do Olsztyna i następnym krokiem będzie uruchomienie bezpośrednich połączeń z Łomży do Warszawy w czerwcu 2021.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 Premier Donald Tusk poinformował Komisję Europejską o możliwości zaskarżenia umowy z państwami Mercosur. Uprzedziłem komisję, że zaskarżymy umowę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej powiedział na pokładzie samolotu w drodze powrotnej z Cypru. Jak mówił premier, no od początku było wiadomo, że ktoś może w tej, yy, z tej umowy skorzystać, a ktoś stracić, ale pozycja rolnictwa w polskiej gospodarce jest istotna. Rozmawiałem i uprzedziłem komisję, że będziemy szli do Trybunału z Mercosurem jako rząd, żeby nie traktowali tego jako osobisty atak na siebie, ale tak oceniamy sytuację i chcemy skorzystać jeszcze z tego instrumentu prawnego. Rozmawiałem z... Panem premierem Kośniakiem Kamyszem powiedziałem mu, że uprzedziłem wszystkich naszych europejskich koleżanki i kolegów i że może rozpocząć procedurę. Za przygotowanie skargi, jak poinformował wicepremier i lider PSL-u Władysław Kośniak-Kamysz, będzie odpowiadało Ministerstwo Rolnictwa. Skarga polskiego rządu ma trafić do CUE do 26 maja. Swoją skargę na umowę z krajami Mercosuru przygotował też Parlament Europejski. To był Serwis Trójki.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 Synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem na w północnej Polsce. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej informuje, że w województwach pomorskim i zachodniopomorskim będzie wiać w porywach z prędkością nawet do 95 km na godzinę. Alerty zaczną obowiązywać od 9 rano i potrwają do końca dnia. Sobota ma być słoneczna, ale na północy może przelotnie padać deszcz od 10 stopni na wybrzeżu i koszubach, 17 w centrum do 21 na południu. Autopromocja.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 It begins to tell Round midnight Midnight I do pretty well Till after sundown Supper time I'm feeling sad But it really gets bad Round Midnight Memories always start round midnight Round midnight Haven't got the heart to stand Those memories When my heart is still with you da -da -da -da -da -da. Midnight Teloniusa Monka z nowej płyty Judyty Pisarczyk. To nagranie otwiera nasze spotkanie w audycji, mało obiektywnie. Mariusz Owczarek, dobry wieczór. Dziś jak zwykle dwie godziny z nową muzyką, nowymi płytami, zapowiedziami koncertów. Trochę także ważnych dat z kalendarza, ale na razie znów nowość. Beck i jego nowa piosenka, która nosi tytuł Ride Lonesome. today Lonesome. To jest nowa piosenka Beka. Starałem się znaleźć informacje, czy to może zapowiedź nowej płyty. Chyba na razie nic z tego, ale są zapowiedzi koncertów. Sporo tych koncertów zaplanowanych y, y, artysty. No Zobaczymy, jak to się wszystko rozwinie. Prawda, że ten utwór przywołuje ten nastrój jego piosenek sprzed lat. I to wcale, a wcale mi nie przeszkadza. Ride Lonson Back. w audycji Mało Obiektywnie. Teraz czas na spotkanie i rozmowę o nowej płycie. Dorota Piotrowska and Sound Circle, Voices of Human Consciousness. się w studiu myśliwieckiej 357, aby porozmawiać o nowej płycie, o nowej płycie Doroty Piotrowskiej. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Przypomniałem ci, zanim weszliśmy do studia, o naszym spotkaniu, o którym ty nie pamiętałaś. Mhm. Wiosna jazzowa w Zakopanem, ale to mogło być już kilka ładnych lat temu. Tak, tak, na pewno. E, no, to było... in Sister Sim Jazz. Przypomnij w kilku słowach, o co chodziło wtedy na tej płycie, e... tamtej płycie. Tamta płyta to była y, taka historia, w której Sigiloh, czyli y, y, jakby taka główna postać wytwórni akt, mm -hmm. zadecydował, że chce złożyć zespół złożony z samych kobiet, ponieważ Sister in Jazz jako pomysł funkcjonuje już na scenie y, europejskiej dosyć długo. Zresztą y, pomysłodawczynią była Nicole Johentgen, która na tej płycie też y, y, wzięła udział w tej płycie. A Sigi wymyślił, że chce pod jakby takim troszkę kierownictwem Cecil Norbi, czyli takiej duńskiej, bardzo znanej wokalistki, stworzyć zespół samych kobiet, taki, taki trochę um, europejski, można powiedzieć, o starym mam wrażenie, ściągnął do tego nagrania. Zresztą sam, sam tutaj brał udział w wyborze tych, tych kobiet, które wzięły w tym nagraniu udział. No i to y, właściwie y, przy okazji y, tej płyty była trasa koncertowa, która głównie była w Europie, natomiast w, w innej konfiguracji Sister in Jazz wystąpiło wtedy właśnie też na wiośnie jazzowej, ponieważ Sister in Jazz to nie jest jeden taki jednolity Zespół. projekt, który tak, jakby tak. W, tym, w, te, w tej samej konfiguracji kobiet zawsze funkcjonuje, tylko to jest raczej taka sieć yy, kobiet, które są kompozytorkami, grają na instrumentach, i my się spotykamy w różnych konfiguracjach i właściwie na, na każdym festiwalu, na którym gramy jest to inna konfiguracja. Ale właśnie na tym to polega, tak? Tak, mhm. tak, ale właśnie my chcemy, chcemy się wymieniać między sobą i doświadczeniami mhm. i gdzieś tam właśnie naszymi kompozycjami, uczyć się o sobie, o tym, że w ogóle istniejemy na tej scenie, bo jakby no, musiałyśmy stworzyć same taką sieć, żeby w ogóle być świadome siebie w tym środowisku. A teraz mamy ze sobą w studiu, zresztą Państwo widzą tę płytę, mam nadzieję również. Tak jest. E, twoją pierwszą płytę? Tak, Pierwszą Jak płytę? to możliwe? No, ta, ta płyta jest taka... Twoje nazwisko taki... widziałem wielokrotnie na płytach mhm. przeróżnych artystów mhm. od lat musiałaś znaleźć w sobie tę siłę, żeby zebrać wokół siebie wspaniałych artystów, wspaniałych muzyków, gości właściwie z różnych regionów świata i wydać wreszcie tę pierwszą wyczekaną płytę. Tak, myślę, że... Pokrótce tak to było. Tak, pokrótce tak to było. To, to, to był taki proces, proces, który gdzieś tam we mnie, pomysł zrodził się już jakiś czas temu. Natomiast mam wrażenie, że na wszystko w życiu jest odpowiedni czas. I ten mhm. czas, taki dobry moment właśnie dla mnie był w tej chwili, ponieważ jakby wróciłam do Polski, powiedzmy tam gdzieś w 2000, 2018 roku z Nowego Jorku natomiast no, zaraz potem była pandemia, ja też urodziłam tak. dwoje dzieci w międzyczasie, więc z takimi maluszkami, no umówmy się, trzeba poświęcić tym, tym dzieciom. czas. Są sprawy czas. ważne i ważniejsze. Tak, tak, <laughs> oczywiście, więc byłam mamą. <laughs> Ale oczywiście w międzyczasie również nagrywałam płyty i, i właśnie Sister in Jesso też jest taki czas, właściwie trasę koncertową z Cecil Norby grałyśmy, kiedy ja byłam w ciąży i to takie dosyć wysokiej, więc miałam taki brzuszek. <laughs> No i tak, i, i, i kiedy teraz już mam wrażenie, że, że moje dzieci są już troszkę starsze i, i pojawił się taki rok, kiedy stwierdziłam, że okej, okay, to jest ten moment, ja po prostu muszę, muszę zarezerwować studio, ponieważ jak już się to studio zarezerwuje, to już no, nie ma wyboru, trzeba to już zrobić mhm. i koniec, bo... No wiadomo, jest zawsze w człowieku taki troszkę strach przed tym niepewnym. A co wyjdzie? A czy wyjdzie dobrze? A czy będzie się podobało? A co inni powiedzą? No, gdzieś to we mnie też żyło, prawda? Ale to dobrze ja... chyba, że jest takie uczucie e, trochę nieprzewidywalności, jak to się wszystko rozwinie. Tak, prawda? tak, tak, oczywiście. I, I też ja mam wrażenie, że... Y, dla mnie ważne było to, żeby opowiedzieć jakąś historię na tej płycie, żeby to nie był zbiór przypadkowych utworów w jakiś taki przypadkowy sposób nagrany, przypadkowi ludzie. Mam wrażenie, że potrzebowałam tych bagatela 20 lat, odkąd mm. tak naprawdę zaczęłam przygodę z perkusją, z muzyką. Żeby, żeby stworzyć coś, co naprawdę opowiada jakąś historię, bo, bo muzyka to jest opowiadanie historii takich naszych życiowych. No dla mnie ta płyta jest takim trochę podsumowaniem moich tych doświadczeń i tych kontaktów, które zdobyłam i studiując yy, za granicą w, w, w w Holandii, później w Stanach Zjednoczonych mhm. I, i osoby, które na tej płycie się pojawiły, to też są właśnie przyjaciele, mentorzy, osoby, które naprawdę podziwiam strasznie za ich kunszt muzyczny, ale też często to są po prostu tacy no, moi bliscy, bliscy znajomi i to też jest takie dla mnie fajne, że, że udało mi się stworzyć taką trochę moją ro ro muzyczną rodzinę, która reprezentuje różne kultury świata. No właśnie, to opowiedz teraz y, o tych ważnych dla Ciebie ludziach mm -hmm. z tego Twojego muzycznego świata. E, tak, tutaj chyba taką najważniejszą postacią na tej płycie y, jest Grek Osby, y, który no, jest naprawdę postacią legendarną. Z Gregiem poznaliśmy się już na tej scenie nowojorskiej, scenie jazzowej, sporo lat temu. Natomiast zawsze spotykaliśmy się w różnych miejscach i Greg zawsze z takim fajnym szacunkiem do mnie podchodził. Był takim trochę moim mentorem, ale dla mnie też on był takim zupełnie wyjątkowym głosem w ogóle w muzyce jazzowej. I Gdybym tak miała, powiedzmy, w dzisiejszych czasach wybrać muzyka współcześnie żyjącego, z którym tak chciałabym koniecznie nagrać płytę, to, to Greg Ozby tak naprawdę jest pierwszy na mojej liście, ponieważ ta jego muzyka, jego wrażliwość, to co gra, to za zawsze, od zawsze ze mną rezonowało i to tak bardzo silnie jego płyty przerobiłam naprawdę na prawo i lewo, więc trochę czasu też zajęło mi w pewnym sensie... Spełnienie o, tego marzenia. Tak, odważenie się w ogóle, żeby zapytać go, czy on weźmie udział w tym nagraniu. Potem na szczęście pojawiła się taka możliwość, żebym, żebym zorganizowała warsztaty jazzowe w Polsce, New York Jazz Masters, gdzie zapraszaliśmy muzyków ze Stanów Zjednoczonych i właśnie Greg był jednym z profesorów, więc wtedy poznali się trochę lepiej. No i w końcu właśnie y, przed pandemią, jeszcze pamiętam, zaprosiłam go na lunch w Nowym Jorku, no i mieliśmy taką długą, bardzo fajną rozmowę i zapytałam go wtedy, czy, czy y, jego wydawnictwo Inner Circle Music wydałoby moją pierwszą płytę. Natomiast nie było jeszcze rozmowy o tym, że Grak weźmie w tej mm -hmm. płycie udział. A potem z czasem jakby kiedy ten pomysł się y, tam kiełkował sobie, to, to postanowiłam, że okej, okay, no cóż, raz kozie śmierć. <grych> I udało się. <grych> udało się. Zresztą ca cały skład te, y, na tej płycie. Jest międzynarodowy skład e, twoich przyjaciół. Tak jak opowiadałaś o tym, że studiowałaś e, i w Stanach, tak? I mhm. w, w Holandii, tak? Tak, w Holandii. Więc ty wszędzie poznawałaś ludzi, <grych> tak? I to to dobro do ciebie wraca w, w ten sposób? Tak, tak. Myślę, że to, to dokładnie tak zadziałało. Wszystkie te kontakty, te, tych wspaniałych ludzi, których poznałam, z Tarek Yamani i Sanem Kalfa, która, która tutaj jest wokalistką na płycie, to, to są moi przyjaciele z czasów studiów właśnie w Holandii, w Groningen wspaniałe osoby, wspaniali muzycy i tak naprawdę kiedy już składałam koncepcję tej płyty, to, to stwierdziłam, że w tej takiej międzynarodowej mieszance nie wyobrażam sobie, żeby szukać kogoś, kogoś innego, jakby miałam takich wspaniałych ludzi, których poznałam na swojej drodze. Hildegund z kolei poznałam podczas sesji z Cecil Norby właśnie i zupełnie mnie oczarowała tym dźwiękiem rogu koziego, czyli buka horn, takiego norweskiego instrumentu, który po prostu totalnie wprowadza człowieka w świat tych fiordów i tych pięknych pejzaży. I, i naprawdę jak, jak się słucha te, tego jej grania, to, to naprawdę człowiek się tam przenosi wręcz. A jeszcze tutaj akurat utwór Hildegun udało nam się ja się śmieję, że jakimś cudem nagrać z laszkiem możdżerem. Więc jakby w ogóle już ta kombinacja tutaj, tych dwojga, to jest po prostu. No ja siedziałam, pamiętam za tą perkusją i tak zastanawiałam się, okej, okay, w co ją ja teraz uderzyć, dzieje, żeby mi tak? nie przeszkadzać. <laughs> <laughs> mhm. Trochę to było na tej zasadzie. Więc no, bardzo, bardzo ciekawy ciekawe był to proces w ogóle i taki, no taki naprawdę. No piękny, piękny czas. Bardzo mile wspominam to nagranie w ogóle. To, to się wszystko odbyło w studio Leszka Moszczera właśnie po Wrocławiu, który też zaprosił nas do siebie ze względu na to, że ja bardzo chciałam nagrać w troszkę obniżonym stroju tą płytę. A on tak naprawdę chyba ma jedyne, jedyny fortepian i studio, gdzie można coś takiego Leszek zrobić. Leszek lubi zmieniać stroje, to prawda. Tak, tak, tak. tak, tak. tak. No właśnie yy, też... Yy, Tutaj pod tym względem ja y, też już od, od dłuższego czasu się interesuję tym tematem i, i stwierdziłam, że, że bardzo chciałabym, żeby moja płyta troszkę była też inaczej brzmiąca. Y, no i, i udało się to. To było trudne, bo faktycznie y, musieliśmy bardzo polegać na swoich uszach, dlatego że nie, nie widzieliśmy się. E, jakby Grek nagrywał w zupełnie innym pokoju. Sanem stała w kuchni. E, nie, nie wszędzie mieliśmy taka, takie idealne, że tak powiem. E, Porozumienie wzrokowe właściwie w, niektórych, w większości przypadków w ogóle go nie było, jako trio właściwie się trochę widzieliśmy, mm -hmm. e, więc no, trudne to było, ale też jednocześnie y, być może sprawiło, że musieliśmy właśnie bardziej wytężyć ten, ten nasz słuch. I, i, I polegać na takiej naszej wrażliwości i, i, i wyczuciu tego, co się dzieje w muzyce, niż na właśnie kontakcie wzrokowym i jakichś takich, wiadomo, machaniu głową i tak dalej, jak to się czas, czasem zdarza podczas tych sesji, żeby się porozumieć. Także proces był naprawdę bardzo ciekawy, śmieszny i, i, i też mam wrażenie, że, że, że piękna była taka ta, ten, ten nasz taki wspólny dialog, bo nie było w tym yy... Takiego ego, przekrzykiwania się, ja chcę więcej, ja chcę lepiej. Tutaj byliśmy naprawdę takim kolektywem. Dla ja, mnie to było też niesamowite, jak pięknie zgrały się te głosy, jak, jak pięknie zagrał seksofon Grega z trąbką Hildegun, po prostu no. Kiedy się zaprasza ludzi do takich kolaboracji, kiedy oni nigdy w życiu się nie widzieli, nie grali razem, nigdy nie wiadomo, co, co z tego wyjdzie, więc y, trzeba w pewnym sensie zaufać swojej intuicji, no i w tym przypadku mi się udało, muszę przyznać, że, y, że, że ten efekt jest y, zaskakujący dla mnie, jak pięknie oni wspólnie zabrzmieli razem. No i zresztą nie tylko oni, no bo po prostu cały zespół tutaj dołożył, każdy, każdy włożył serce w to nagranie i mam wrażenie, że to też słychać. A czym jest ta opowieść? Human, <coughs> is consciousness, human consciousness, tak? tak. No. no w takim luźnym tłumaczeniu są to głosy ludzkiej świadomości. Ten tytuł w sumie przyszedł do mnie w momencie, kiedy ja już wiedziałam, że na okładce albumu będzie obraz Wojciecha Siódmaka, polskiego wspaniałego malarza od lat mieszkającego już we Francji to, że w ogóle pan Siódmak się zgodził, żeby, żeby jego obraz się pojawił na okładce, to już było dla mnie ogromne wyróżnienie. Ja wysłałam mu swój utwór, opowiedziałam mu o tym, że no, jestem jego fanką, fanką jego twórczości I, i to już było cudowne, że to się w ogóle nam udało, a kiedy już mieliśmy, znaczy już miałam wybrany obraz, udało się nam to osiągnąć, to wiedziałam, że chciałam nawiązać tytułem do tego, do tego obrazu, który przedstawia yy, usta, takie mocno pomalowane na czerwono usta, a pośródku tych ust jest oko ludzkie. Więc dla mnie to, to, to, to ma takie znaczenie bardzo symboliczne, ponieważ te głosy, czyli usta, oraz ta świadomość ludzka, którą symbolizuje to oko. Chciałam właśnie pokazać, że ta płyta to jest... Yy, to jest produkt ludzkiej świadomości i ludzkiej duszy. I mam wrażenie, że te, te takie stare amerykańskie płyty jazzowe bardzo często odnosiły się do tego, co działo się w czasach, kiedy zostały nagrane. Oczywiście, że tytuły często też są abstrakcyjne, ale dla mnie ważne było, żeby jakoś te czasy wyrazić. A żyjemy w czasie, kiedy tak naprawdę... Sztuka zrobiona y, zro, przez ludzi zaczyna być trochę wy, wypa, wypierana przez, przez sztuczną inteligencję. I y, słuchamy często już siedząc w restauracji nagrań, które są, nie mają nic wspólnego z tym, co człowiek stworzył. Choć myślimy cały czas, że to dzieło człowieka, prawda? Tak, tak, tak. To jest Naprawdę tak pomyślane, to... wyprodukowane, skomponowane w cudzysłowie, tak, tak, że nam się wydaje, że to dzieło człowieka, a to już niestety tak czasami nie jest. Tak, to są programy, które uczą się na tym, co człowiek stworzył i tworzą swoje własne algorytmy, mm -hmm. na podstawie których jest stworzona muzyka. I znamienne było dla mnie to, że mój kolega wysłał mi niedawno taką płytę i wszystko się zgadzało. Była piękna kobieta, y, okładka w ogóle. N nie było ani pół informacji o tym, że to jest płyta tworzona przez, y, przez sztuczną inteligencję, po czym się okazało. I, I kolega no i co myślisz? Ja mówię, no wiesz, no Całkiem dobrze to brzmi, no co ci powiem. No. Jakby nie miałam żadnych zastrzeżeń, nie, nie byłam mm. w stanie powiedzieć, słuchaj, no źle to brzmi, nie, wiem, nie, nie taka kompozycja, nie podoba mi się aranżacja, brzydki głos, cokolwiek. No, nie byłam w stanie jakby znaleźć takiego, nie, to nie było jakieś wybitne dzieło, ale też to nie było powiedzmy złe. jego kolega potem pisał mi, słuchaj, to jest sztuczna inteligencja, gość zarabia miesięcznie tam, nie wiem... Nie, nie chcę teraz przekłamywać, bo nie pamiętam, dużo, ale grubą kasę bo, po, po prostu na, na wypuszczeniu <laughs> tak. tej płyty, o której, która w żaden sposób nie jest oznaczona. I to jest dla mnie temat też ważny, że kurczę, był, był czas, kiedy jedliśmy GMO i nie wiedzieliśmy o tym, że jemy jakbyś mm -hmm. taką przetworzoną um, genetycznie... Um, żywność, natomiast teraz mamy, mamy muzykę, którą konsumujemy i nie wiemy, że ona jest stworzona przez maszyny. A, a sztuka jest takim ostatnim bastionem, mam wrażenie, człowieczeństwa, takim y takim czymś, co nas definiuje, że właśnie ona nie jest doskonała. Jest doskonała na swój sposób, ale nie jest doskonała przez to, że, że, że człowiek maczał w tym palcem, mam wrażenie. No my tacy jesteśmy. Tak, dokładnie. Mm -hmm. I, I już jakby te maszyny dobierają się do tej części, którą ja nie chcę, żeby... Po prostu to jest nasze, to jest ludzkie. Bądźmy nadal tymi ludźmi. Po prostu karmmy się też, karmmy nasze dusze czymś, co jest ludzkie, co jest stworzone przez człowieka. I to jest taki dla mnie ważny temat. Jest stąd też ten tytuł. Poza tym, no. Ta płyta też jest o dialogu, o dialogu międzykulturowym, o tym, że jako muzycy potrafimy się porozumieć, pomimo naszych różnic, pomimo tego, że jesteśmy nie wiem, ze świata arabskiego, z Norwegii, ze Stanów Zjednoczonych, jakby patrząc na to, co się dzieje w tej chwili na świecie i na te wszystkie mm -hmm. konflikty, wojny, na to jak strasznie ci, ci ludzie na, na, na tych najwyższych stanowiskach nie, nie potrafią się właśnie dogadać, no, no, ten tytuł jest też taki głos, jako głosy ludzkiej świadomości chciałam pokazać, że, że jesteśmy nadal tą jedną ludzkością, że w tej swojej wielkiej y, różnorodności kulturowej nadal jesteśmy jedną rasą ludzką. I że jak chcemy, to potrafimy. Że y, rytmy arabskie i skale arabskie razem z, z norweskim y, rogiem kozim są w stanie jakoś zagrać razem. Że y, y, amerykański jazz y, połączony właśnie z tą, z tą może... Y, polską wrażliwością naszą i z, i z tym liryzmem takim, no, że to wszystko ze sobą jest w stanie zagrać i że możemy stworzyć coś pięknego. I, i to też było przesłanie takie, tej płyty, które, no, mam nadzieję, jakoś udało nam się osiągnąć. A uda się zagrać na żywo muzykę z pełnym składem płytowym? To jest bardzo dobre pytanie. Marzę mi się, żeby to się mhm. udało. Bo to też będzie wyzwanie, prawda? Pod wieloma względami: mhm, zebranie tak. tych ludzi. Tak, no tutaj w, w, czasie. w pełnym składzie. Na pewno będzie to wyzwanie. Natomiast to jest tylko kwestia no, zorganizowania odpowiedniego miejsca, czasu no, jako sound circle, który jest taki. taki takim trzonym zespołu jest sześć osób, prawda? Tutaj jako specjalni goście do, do, właśnie była jeszcze ta moja koleżanka turecka, wokalistka Sanem Kalfa. Tutaj jeszcze mm, wiolonczele nagrywał Jakub Myślak. Na altówce zagrała Marlena Grodzicka. Myślak byłoby cudownie zagrać w tym pełnym składzie, mm, bo faktycznie, no, to są takie smaczki, które ciężko jest y, osiągnąć bez, bez tych osób. Natomiast ja, skoro udało nam się tych ludzi zebrać w studio, to dlaczego nie na scenie? Wierzę, że to się wydarzy któregoś dnia. Mam nadzieję, że prędzej niż później. To tego ci życzę. Niech Dziękuję to będzie płyta naszego spotkania tak i jest. tej rozmowy. Dorota Piotrowska, pierwsza płyta sygnowana twoim nazwiskiem już jest. Mało obiektywnie ją państwu polecam. Dziękuję ślicznie, a ja jeszcze chciałam zaprosić Państwa na nasz premierowy koncert podczas jazzu nad Odrą 25 kwietnia w klubie Firley, godzina 23.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 Taba 2 o Cambria i Lost and Found. Dorota Piotrowska and Sound Circle. To liderka tego zespołu opowiadała Państwu o tym ważnym albumie na antenie trójki w programie Mało Obiektywnie. A teraz płyta, do której z radością wracam. Płyta, której wspólnie już słuchaliśmy. Z Wasowskim do łóżka. To jest najnowszy album Moniki Bożym. Nie daj Boże, byłby może z tego nawet ślub Całe życie mianowicie, czyli aż po grób Ale coś każe mi rozpaczliwie patrzeć w stronę drzwi nudy Boże wy chociaż ruty Fantazji, deko i talentu A ten tu takie nuty Bahamy czy Bermudy A ja kochany inne stany Wolę mieć I nie, że wcale Masz pewnie trochę zale, Ale nudy Bo ja bym do budy I sprawdzę co w te. Bo jak na ciebie patrzę To nudy, nudy, nudy, nudy, nudy, nudy, nudy, nudy. Dajmy na to, by było lato z strój Na kajaki włożył taki oldschoolowy strój Wąsy i grzywa lwa na akordeonie straszne gra nudy Jak dla mnie ciut zachuty Prawie dwa metry, a niski jak whisky z kolą. nudy Cymbały ani tuty Nie porywają mnie, gdy nocą grają jazz To nie zniechęci, niechęci Po prostu nuda mnie nie kręci nudy więc się postaraj w przódy, a zaś bowiem tu jeszcze, nie da się w takim gdzie żyć. Nudę, nudy, nudy, nudy, nudy, nudę, nudy, nudy. nudy, nudy. Deszcze Nieraz nas chwycą jeszcze w klaszcze nudy Lecz ja pokonam trudy i wezmę sprawy w ręce I krótki bicu ręce z tej Wreszcie urzeczywistni mit Nie sposób jest niewieście Samotny cierpieć byt I ja by nie być samą Nim staniesz u mych drzwi Też nieraz wyszłam za mąż Więc ty przyrzeknij mi Bądź dobry i dla męża Dla męża serce miej Miłości nie zawęczaj do sprawy Twej i mej Ze szczęścia jeśli kramu Wraz ze mną czerpać chcesz To męża mi uszanuj i dbaj o nie Na spacer go zaprowadź, wódeczkę postaw czasem, a gdyby zachorował, poczytaj na głos prasę. Egoizm przezwyciężaj, w szlachetny uderz ton, bądź dobry i dla męża niech ma coś te. W końcu mu dłoni losu da spełnić serca mit. Mężczyźnie jest nie sposób samotny cierpieć byt. I mnie samotność nieraz nie sposób było znieść, więc prośba ma zawiera mniej więcej taką treść. Bądź dobra i dla żony.